I inne tajemnice Trzeciej Rzeszy według Dariusza Kwietnia. W 1936 roku w Polsce już jest dość dobrze rozbudowany program tzw. Eugeniki, Temat Polska Rasa Panów jest dosyć bardzo znany, aczkolwiek na dzień dzisiejszy jest pomijany przez niektóre struktury polityczne. Polska Rasa Panów, z tego co wiem, temat z okresu międzywojennego jest pomijany, bagatelizowany, wręcz wymazywany z pamięci społeczeństwa. Dlaczego Polacy jako jeden z pierwszych narodów w Polsce podjął temat oczyszczenia polskiej rasy z żydostwa? Ponoszę, będę ponosił i ponoszę konsekwencje moich słów, ale w 1938, 1936, 1935 roku pewne elity rządzące w Polsce chciały oczyścić polską rasę między innymi właśnie z żydostwa, z ubóstwa i z biedy. Podstawowym elementem tej, tej, tej, tej działalności miało być krzyżowanie właśnie elit rządzących, elit sprawujących władzę, elit tzw. zwanej szlachty, odcinających się całkowicie od biedy i ubóstwa. Chciałbym zaznaczyć, że w tym momencie polskie miasta, takie jak Łódź, za przeproszeniem, to w Szambie. Społeczeństwo ty, ty, tych miast, najniższe takie, takie kasty, to był tak zwany rynsztok Europy, różnie to nazywano, tylko niestety, że polskie elity to dostrzegały i chciały właśnie na tej kanwie wybudować, stworzyć tak zwaną elitę. Czyli polski plan, polska rasa panów była była faktem i jest faktem. Dzwoniłem do pani, która napisała kilka książek na ten temat. Nie wyraziła zgody, żebym wymienił imię i nazwisko. Nie wiem, prawdopodobnie ta pani teraz się wycofuje z tego, co napisała, aczkolwiek na moim blogu zachowały się po prostu fragmenty, mimo że ja usunąłem. Ale na innych odnośnikach jest tytuł Polska Rasa Panów. Do tej pani można dotrzeć, do jej książek, do jej publikacji, do gazet lekarskich z 1936 i 8 roku, gdzie to właśnie Polacy jako rasa panów tworzyła do, dążyła do stworzenia super Polaka i to nie jest tajemnicą, także jeżeli ktoś dzisiaj powie, że my jako Polacy byliśmy tacy tacy w okresie międzywojennym troszeczkę zaprzeczę. my, jako Polacy, też nie jesteśmy takim cukierkowym, lukrowanym narodem, ale to już jest coś, to, to jest inny temat na zupełnie inną audycję. Chciałbym teraz zaznaczyć kilka tematów. Polacy od 1934 do 1936 roku z Instytutu Higieny i Rasy stwarzają instytut właśnie eugeniczny. W Szabie, przy ulicy Praskiej. Prawdopodobnie Praskiej. No, do, do, do końca nie mam. Ja nie dotarłem do tych dokumentów, ale są ludzie, którzy posiadają pełną dokumentację dotyczącą właśnie tego tematu. Kolejna sprawa. W 1939 polskie wojsko eskortuje... Kilkanaście bardzo dziwnych transportów między innymi kilka ucieka właśnie na Westerplatte, kilka jedzie w kierunku Węgierskiej Górki i na Oksywie. I chciałbym zwrócić uwagę teraz na bardzo dziwną obronę Westerplatte w 1939. Te umocnienia, które tam się znajdują, nie stanowią żadnej wartości bojowej. Gdyby Schleswig-Holstein nie stał w kanale portowym, tylko był odsunięty od Westerplatte o pół kilometra, jego działa Westerplatte praktycznie zatopiłyby w wodach Zatoki, Westerplatte w ciągu pół godziny. Gdyby największe działa Szlezwika holsteina otworzyły ogień w kierunku Westerplatte z całą swoją mocą, tak zwany ogień burtowy bo otworzyły, Westerplatte przestałoby istnieć w ciągu godziny albo dwóch. Do tego jeszcze dochodzą dziwne naloty sztukasów i tornierów i od 2 września zaczyna się bardzo, bardzo dziwna obrona Westerplatte. Broń Boże, nie chciałbym, żeby ktoś mi zarzucił tutaj, że bohaterstwo polskich żołnierzy neguje. Absolutnie nie. Polski żołnierz w tym momencie poniósł największą ofiarę i bohatersko, naprawdę bohatersko bronił się przez ten cały tydzień, gdzie cała Polska słuchała i wiwatowała na, na, na, na, na cześć Westerplatte, które broniło nie wiadomo czego. Na dwa dni przed Wybuchem II wojny światowej do Westerplatte przyjeżdża bardzo dziwny transport, który przewozi dziwne skrzynie, które są złożone w głównych koszarach. Jeden z moich filmów, który jest na YouTubie właśnie to obrazuje. Zostają wzmocnione koszary, zostają wzmocnione niektóre placówki bojowe, szczególnie placówka 1 i 2, które mają chronić wjazdu od strony wolnego miasta Gdańska, aczkolwiek nie jest to najważniejsze, tylko główny budynek koszarowy. Gdyby Niemcy chcieli zdobyć Westerplatte, Uwieścień i zrobiliby to w ciągu 25, w ciągu 30 minut. Gdyby użyli ataku frontalnego, użyliby artylerii, Westerplatte przestałoby istnieć. Tylko, że na Westerplatte, o tym już wie i Canaris, i wie o tym Himmler, zostały złożone dziwne skrzynie w podziemie, tego w zasadzie my nie wiemy, ostatni obrońcy żyjąc w Westerplatte właśnie wspominają o dziwnych skrzyniach, o dziwnym transporcie oglądaliście pewnie film o Westerplatte na dwa dni właśnie albo nawet na jeden dzień przed rozpoczęciem oblężenia i ataku na Westerplatte przyjeżdża dziwny transport oficjalna wersja, że to są karabiny dla obrońców, tylko skoro tam jest niecałe 200 obrońców to dlaczego przyjeżdża tam 20 parę skrzyń, w których mogło być nawet 3000 co karabinu. No to się nie trzyma w ogóle kupy. Yy, druga sprawa. Te skrzynie nie przypominają skrzyń amunicyjnych, tylko to są skrzynie takie, w których, można powiedzieć, przewożono by torpedy. No, tego też nie jesteśmy w stanie udowodnić. Tylko Najdziwniejsza sprawa. Wpłynięcie Schleswika-Holsteina stoi burtą praktycznie zacumowany do Westerplatte. W momencie, kiedy otwiera ogień ze swoich największych dział, pociski lobują, przelatują w zasadzie nad Westerplatte i omal nie zatapiają niszczycieli, które stoją, niemieckich niszczycieli, które stoją po drugiej stronie. Dopiero później rozkazowódcy nakazuje przecumowanie Schleswika-Holsteina i otwieranie ognia po raz wtóry. Tylko dlaczego Schleswig-Holstein przestaje używać swoich największych dział okrętowych? Bo znowuż pociski są przenoszone nad Westerplatte, jest zbyt krótki dystans. Kolejna sprawa. 2 września nad Westerplatte nadlatują sztukasy, dorniery i... tak, sztukasy, dorniery. Chyba tak. Nie będę teraz to wymieniał kolejnych samolotów, bo za chwileczkę ktoś mi zarzuci, że się nie znam na lotnictwie niemieckim. I tak prawdopodobnie jest. Tylko używam określenia. Sztukasy, czyli myśliwce nurkujące oraz samoloty bombardujące dokonują nalotu na Westerplatte. Tylko znowuż dziwny nalot, bo bomby nie spadają na koszary, nie spadają na wartownie, tylko spadają na teren tak zwany tranzytowy, czyli bombardują piach i wytmę. I 3 września zapada decyzja, że na Westerplatte są tak potężne umocnienia, są tak potężne bunkry, że nie można po prostu ich zniszczyć ani unicestwić. 4 września w zasadzie walki ustają. Tylko, że w tym momencie... Polska załoga jest całkowicie zdezorientowana, jest pozbawiona, yy, jest pozbawiona środków opatrunkowych, brakuje wody, brakuje żywności. W tym momencie major, tak, to jest major Sucharski, wpada w panikę. I tak naprawdę obroną Westerplatte dowodzi od tego momentu porusznik Dąbrowski. Ten sam, który później wypływa w innych dokumentach, że on wiedział o tym, co znajduje się w skrzyniach. I on nakazuje w zasadzie, i on dowodzi obroną Westerplatte do samego końca. I chciałbym teraz tutaj nadmienić, że obrona Westerplatte, jeżeli o symbolikę chodzi, nie ulega najmniejszej wątpliwości, tylko to, co znajdowało się w podziemiach. Większość z relacji świadków z roku 1947 53 wspomina o tym, że od strony Zatoki Puckiej, od, od Zatoki Gdańskiej miały przypłynąć trzy okręty podwodne, które miały zabrać załogę plus te skrzynie, które znajdowały się na y, terenie Westerplatte. Między innymi słynna akcja ORP Orła, że on właśnie miał zabrać dziwne skrzynie, które znajdowały się na Westerplatte. To jest jedna placówka i bardzo dziwna obrona. Za chwileczkę do tego wrócimy. Drugie miejsce, gdzie wybuchają bardzo dziwne waki, bardzo dziwny bój, to jest węgierska kurka. Przeciwległa strona Polski. To jest prawie 800 km w linii prostej, gdzie jest kilka bunkrów, do których w 1939 roku na dzień, w zasadzie na 12 godzin przed inwazją niemiecką na Polskę, zostają przewiezione i złożone w podziemiach schronu, bunkrów w zasadzie, które budowała firma żydowska z Krakowa. Zostaje złożona złożone dziwne skrzynie. Polskie, z Polskiej Akademii Nauk, gdzie dokonywano właśnie tych naszych badań eugenicznych, są złożone dokładnie w wyrwidębie. Dlaczego zaznaczyłem, że żydowska firma... No to może wywołać znowu jakiś tam mały konflikt, może jakieś niedowierzanie. Żydzi ostatnie firma żydowska. Ale chciałbym jeszcze tu zaznaczyć, że w tej firmie nie pracował praktycznie ani jeden Polak przy odlewaniu tych bunkrów. Ostatnie prace zostały wykonane na 8 godzin przed wybuchem wojny w 1939 roku, 1 września. W momencie kiedy niemieckie pociski uderzają w dany bunkier, pociski nie eksplodują, dlaczego? Beton jest świeży. Po prostu nie jest twardniały. Żołnierze, którzy siedzą w środku, żołnierze, którzy siedzą w tych bunkrach, siedzą praktycznie w tak zwanych slipach. Bo beton, który schnie, wytwarza wysoką temperaturę W tych bunkrach nie ma pryczy, nie ma niczego Mało tego, na każde działo e, kalibru chyba tam było 64 mm Mogę teraz się mylić Jest tylko po 24 po pociski A każdy żołnierz do swojego małzera dostaje tylko po 100 pocisków No to jest po prostu jakaś farsa Żołnierze nie mają zapasów amunicji, żywności, nie mają niczego I tak bronią się przeszło 72 godziny co jest najważniejsze? W pewnym momencie, kiedy już podchodzi zagon pancerny niemiecki, do bunkrów zapada ze strony niemieckiej rozkaz nie niszczyć bunkru ogniem bezpośrednim. Aczkolwiek po dzień dzisiejszy są ślady takiego ostrzału. Są, też pokazuję to na moim blogu, jak wyglądają te schrony po ostrzale. Te schrony nie posiadały wież pancerny, to znowu chciałbym zaznaczyć, że taki bunkier nie ma żadnej wartości bojowej. Tam wystarczyło rzucić kilkunastu fitilierów, wystarczyło rzucić kogoś z miataczem płomieni, albo ustawić naprzeciwko jakąś armatę kalibru, dajmy na to, 175 mm, otworzyć ogień na wprost i ten bunkier nie miał racji bytu dłużej niż pół godziny. Tylko nie, dziwna obrona trwa dosyć długo. W momencie, kiedy kapituluje obrona, e, obrona właśnie tego ty, ty, tych schronów, Pierwsze, co Niemcy robią, wyciągają dwie skrzynie, a tam zostało ich złożonych osiem. Ten schron, ten bunkier był połączony prawdopodobnie z kanałami i tunelami, które prowadzą bezpośrednio pod Babią Górę, gdzie znajduje się ta wielka grota, w której są te ściany, które wyglądają jakby ktoś je no nie wiem, opalił, wypalił i one wyglądają tak jakby ktoś z chuty szkła je wyciągnął. Byliśmy w tych tunelach, oglądaliśmy je i one w dużej mierze przypominają, w zasadzie inaczej, w kopalni Czerniczy niektóre chodniki, niektóre miejsca wyrobiskowe dokładnie przypominają te chodniki, które znajdują się właśnie niedaleko węgierskiej górki. I teraz tak, od 1939 roku, w momencie kiedy Niemcy zdobywają w Polsce wyniki polskich badań eugenicznych, wcześniej wpadają im w ręce wyniki badań eugenicznych czeskich, słoweńskich. Później, w 1940 roku, kiedy następuje adag na Belgię, Holandię czy Francję, pierwsze uderzenia, które następują, to są, wiadomo, punkty militarne, ale druga sprawa, to są miejsca, gdzie Francuzi, Holendrzy czy Belgowie prowadzili badania eugeniczne. I teraz najważniejszy fakt. W momencie, kiedy Niemcy uderzają na Związek Radziecki, na Związek Sowiecki, dajmy na to, żeby potem nie było żadnych sugestii, uderzają w kierunku na Ukrainę. I uderzają, przede wszystkim to jest bardzo dziwny atak, uderza tam zagon pancerny von, von, von Luka. On jest ten chyba porucznikiem, w zasadzie nie von Luka, to nie jest zagon pancerny, cerny von Luka, on jest wtedy, y, dowódcą dowódcą chyba kompanii albo plutonu czołgów, Panzerkampagen 3, i one uderzają właśnie w kierunku na Ukrainę, w kierunku zakładu korolowa, tam Koronowa, tego samego, który prowadził badania eugeniczne nad e, tak zwanym e, małpio albo małpoludem. To są te badania właśnie, które były udokumentowane, są potwierdzone w aktach i różnego rodzaju e, materiałach, gdzie on przeszczepia jądra, młodych chłopców starszym panom. To działa, ten efekt działa, to wrócimy kiedyś do tego, bo to jest naprawdę oddzielny, oddzielny zupełnie temat, żeby to wszystko opisać i opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. Ale nawet Niemcy i Rosjanie w pewnym momencie są zszokowani, że zapada taki rozkaz, że Guderian wydaje taki rozkaz uderzenia w zasadzie na miejscowość, która nie ma najmniejszego znaczenia y militarnego. Wy, wyrywają się zagony pancerne, uderzają w prawo, uderzają w lewo, żeby zająć tylko zakłady, w zasadzie to były zakłady psychiatryczne. Yy, później jeszcze jeden taki element, to jest też bardzo dziwny aspekt wojny tutaj u nas w Europie, w momencie, kiedy Niemcy zajmują Gret, Kretę. Kiedy Grecja zostaje zajmowana, jest pod Salonikami pewien zakład psychiatryczny, gdzie Skorzenny tak samo wysyła swoich ludzi. I to jest też kolejny temat, którego się nie drąży, o którym się nie wspomina. Dlaczego Niemcy atakowali, wysyłali komandosów, wysyłali spadochroniarzy w miejsca, które nie miały najmniejszego sensu, nie miały najmniejszego w ogóle znaczenia. Aczkolwiek te ataki są odnotowane. Później w procesach norymberskich zapadały pytania na ten temat. Tylko nigdy nie uzyskano na ten temat żadnej odpowiedzi. Nikt nigdy nie udzielił odpowiedzi na te tematy. Kolejna sprawa, eugenika niemiecka, zaczyna rozkwitać tak na dobrą sprawę od momentu, stworzenia obozu w Dachau. Jest to jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych, który powstaje na terenie Niemiec w 1936 roku. I od 1936 roku prowadzi się tam eksperymenty medyczne, między innymi w ramach projektu T6, czyli eutanazja i usuwanie osób psychicznych i chorych, psychicznie i nieleczalnie chorych na terenie Niemiec. Aczkolwiek później wszyscy politycy Polityczni wrogowie, i przeciwnicy systemu III Rzeszy zostają tak samo poddani tym samym badaniom. Tylko, że w dachu w pewnym momencie, w 1938-1939 roku, roku, rodzi się pewien problem. Ofiarę krzyczą. Słyszą to mieszkańcy pobliskich wiosek i powstaje pewien problem. Gdzie to przenieść? Później powstaje obóz w Ravensbrück jest w tym momencie po, pojawia się teraz, będę skakał z tematu dosyć temat dosyć szybko ale powstaje temat H Heleny Lanskorońskiej która była tak zwanym więźniem specjalnym Ravensbrück to jest jedyna osoba, która opisała w zasadzie jak wyglądały doświadczenia i eksperymenty na tak zwanych króliczkach i to jest fakt niepodważalny dla wszystkich adwersarzy, dla wszystkich tych, którzy będą negowali odsyłam właśnie do tych książek przeczytać sobie i poszukać, bo ja naprawdę nie mam siły ani energii, żeby teraz udowadniać czy coś było czy czegoś nie było kolejna sprawa, w 1941 roku zapada decyzja o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu i w zasadzie w tym momencie powstaje projekt Auschwitz Auschwitz Birkenau, pierwszy zakład uśmiercania ludzi na skalę przemysłową, ale z drugiej strony jeden z największych zakładów doświadczalnych, gdzie około 15 tysięcy niemieckich lekarzy, tu zaznaczam nie tylko niemieckich, między innymi austriackich, szwajcarskich, włoskich, yy, francuskich, bo tu nie ma co ukrywać, nie ma co tajić, Francuzi w momencie, kiedy podpisali separaty, separatystyczny pokój z Niemcami, tak samo w tym uczestniczą największe laboratoria, największe miejsca doświadczeń eugenicznych, bo genetyka jeszcze w tamtym czasie nie istnieje. Największe doświadczenia eugeniczne odbywają się właśnie w oświęciniu. Królem, bożyszczem, carem i bogiem tych wszystkich doświadczeń jest Josef Mengele. Jeden z największych zbrodniarzy okresu II wojny światowej. Jego taką prawą ręką jest Klaus Kalberg, ten, który się wsłabił sterylizacją i kastrowaniem polskich, nie tylko polskich, ale kobiet ze wszystkich podbitych krajów Europy. E, oboje nie ponoszą nigdy żadnej kary, to jest najciekawsze. W momencie, kiedy Szymon Wizental ściga Eichmana i Mengelego, w momencie, kiedy Szymon Wizental porywa Eichmana, dostarcza go do żydowskiego knesetu, w tym momencie zostaje przez Żydów wyklęty. Działa później sam. Nie wiem, dlaczego, nie rozumie tego. To też będzie kiedyś temat na zupełnie odrębną audycję, dlaczego Żydzi wypierają się jednego z największych swoich orędowników wolności i praw. To jest jeden z najciekawszych tematów. Dlaczego Szymon Wizental jest wyklęty, wyrzucony z Izraela i dla, dlaczego później mieszka w Szwajcarii i ze Szwajcarii kre, kre, kieruje swoją organizacją. Ale do tego kiedyś wrócimy i mam do ciebie prośbę, żebyś też mi o tym przypomniał i słuchacze też, e, też proszę o to, żeby zapoznali się trochę z materiałem i kiedyś przypomnieli. Dlaczego Szymon Wizental po e, ujęciu Eichmana, wykonaniu wyroku na Eichmanie zostaje wyklęty przez e, swoich rodaków, czyli Żydów? Wracając teraz z powrotem do tematów. Auschwitz na bloku 28, 29, w bloku, na bloku 26, 25, 24, 11, 13 i 14 przeprowadzane są eksperymenty. My tylko wiemy, to znaczy większość słuchaczy tylko wie o tym, że blokiem śmierci był blok 11. Nie każdy wie, że obóz koncentracyjny w Oświęcimiu to są stare polskie koszary, a wcześniej jest agencja tytoniowa. Są to murowane budynki przekształcone w pewnym momencie na, można powiedzieć, na, jeden z, na jedno z największych eksperymentatoriów na ludziach. Bo obóz koncentracyjny Brzezinka to było kombinat śmierci. Obóz koncentracyjny w Auschwitz to trzeba, w zasadzie niby to jest jedno, ale trzeba, żeby wszyscy zrozumieli. Auschwitz to była sielanka w porównaniu z Brzezinką. Brzezinka to był kombinat nastawiony typowo, typowo na eksterminację. Auschwitz to był już kombinat doświadczalny. To już było miejsce, gdzie przywożono ludzi, dokonywano na nich eksperymentów, wykonywano wyroki. Także obóz koncentracyjny w Oświęcimiu różnił się zasadniczo od obozu tego, który był w Brzezińce, a zupełnie różniły się te dwa obozy od obozów w Monowicach, gdzie były wielkie zakłady chemiczne. Niby to jest jeden kombinat, jeden kombinat śmierci, ale trzy odrębne, działające zupełnie inaczej kombinaty. I dlaczego na przykład w Auschwitz osiedlił się Klaus Kalberg? On dokonywał właśnie doświadczeń na sterylizacji kobiet. Chciał opracować technologię eugeniczną, żeby Słowianki, rasy tak zwane niższe, nie rozmnażały się. Próbował tak zwanych promieni X, czyli promieni rentgena. W pewnym momencie prowadził wysoko zaawansowane prace z promieniami rentgenowskimi i używał do tego uranu C-35, tego samego, na podstawie którego została wyprodukowana bomba atomowa. Jeżeli ktoś powie, że Niemcy nie dysponowali technologią rozszczepiania uranu, w tym momencie z pewnym błędzie. Skoro Niemcy posiadali system sterylizacji kobiet, planowali coś takiego, że do urzędu wchodzi Żydówka, Polak, Węgier, Rumun czy ktokolwiek, kto nie jest po stronie koalicji niemieckiej, w momencie kiedy podpisuje pod presektem podpisanie jakichś papierów, w tym momencie jego narządy rodne zostają napromieniowane jakimiś tam promieniami, żeby nie mógł się rozmnażać. To jest, to wygląda jak sielanka, jako, jako takie bajanie, tylko że te eksperymenty i doświadczenia są bardzo... Bolesne, wręcz śmiertelne dla tzw. ofiar tych eksperymentów, dla tzw. króliczków. W momencie, kiedy kobieta miała naświetlone jajniki, umierała w strasznych męczarniach. Mężczyznom, kiedy naświetlano jądra, ci mężczyźni umierali później w wielkich, wielkich męczarniach. Ten system, mam nadzieję, że nigdy nie zostanie wprowadzony w życie, aczkolwiek prace nad nim były prowadzone po drugiej wojnie światowej, między innymi w Rosji i w Stanach Zjednoczonych. Ale wracając jeszcze do tych wszystkich eksperymentów. W pewnym momencie obsesja eugeniczna, obsesja Mengelego zaczyna przekraczać wszystkie norm, normy, wszelkie, wszelkie takie dopuszczalne przez nas formy myślowe w momencie, kiedy ten człowiek zaczyna przestrzepiać skórę twarz, twarzy ludziom. Chce stworzyć masę sobowtóru, właśnie między innymi Himmlera, Hitlera i Geringa. Nie ma o tym zielonego pojęcia. Nie jest chirurgiem plastycznym. To, co on robi, to jest po prostu... Brzeżnia to jest tak zwana Ono na nażywca to znaczy nie, nie nażywca inaczej, nażywca, to będzie bardzo brutalne co powiem męga, żeby nie słyszeć krzyków swoich ofiar przed zabiegiem więźniowie funkcyjni przyczynali struny głosowe ofiarom danych eksperymentów, to jest może brutalne ale to jest prawdziwe, niektórzy w to nie uwierzą, niektórzy nie dadzą wiary temu co się działo w Oświęcimiu ale naprawdę to było anus mundi nie wiem czy każdy wie co to znaczy ale to była odbytnica świata to, co działo się w Oświęcimiu, te eksperymenty, które tam się odbywały, nie mają żadnego odzwierciedlenia we współczesnym świecie, poza tym, co działo się na Bałkanach w latach 90. Też doszło tam do, do, do rzeźni, ale to nie było w porównaniu z tym, co działo się właśnie w Auschwitz. Nie da się tego w sumie opisać. Jak przeszczepiano, próbowano, podejmowano eksperymenty właśnie z przeszczepami, to ofierze, które przecinano strony głosowe, żeby nie słyszeć syku osoby, bo to już nie był wycie, to już nie był jęk, to, był, to było syczenie osoby, no nie wiem już nawet jak to określić, zakładano jeszcze takiej osobie maskę przeciwgazową na twarz. I wtedy w ciszy i w zupełnym spokoju lekarze dokonywali swoich zbrodniczych eksperymentów, ale to było naprawdę wszystko, co tylko może przyjść na dzień dzisiejszy jakiemuś najbardziej szalonemu obłongońconowi o, o, o Jezu, człowiekowi choremu psychicznie do głowy, wszystko tam było robione. 15 tysięcy lekarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich, do tego do, cały czas będę do tego wracał, i francuskich, przeprowadzało ekspery eksperymenty, które później były wykorzystywane na polach walki. To, co było przeprowadzane właśnie w Oświęcimiu, tak zwana eugenika bojowa, czy eugenika właśnie, która miała służyć później do wykorzystania na polach walki, była właśnie tam wdrażana. I ostatnio spotkałem się z tym, jeden z instytutów francuskich i brytyjskich od strony Windsorów, nazwali Mengelego ojcem eugeniki. No to jest po prostu coś chorego dla mnie niewyobrażalnego, że jednego z największych zbrodniarzy nazywa się ojcem eugeniki i nawet są próby próby, próby oczyszczania tego człowieka, że w imię nauki on to robił i dla nauki, że teraz całe społeczeństwo, że XXI wiek korzysta z tego, co właśnie on wtedy zrobił. Tylko przepraszam bardzo, za jaką cenę? w celu stworzenia czego? Tej mrzonki u bogach o stworzeniu tak zwanego garnituru dla, dla, dla, dla garnitura, garnituru dla swoich przywódców. Hitler miał i Göring, m.in. Eichmann, m.in. Goebbels czy Hitler, mieli dostać nowe ciała. I jeszcze posunę się tutaj troszeczkę o krok dalej i powiem, że jaka pierwsza osoba na skalę przemysłową, Mengele przekładał mózgi zamordowanych swoich ofiar, z jednego ciała do drugiego. Nie miał o tym zielonego pojęcia, nie miał pojęcia o mikrochirurgii, nie miał pojęcia o nanochirurgii, tym bardziej nie miał pojęcia o e, przeszczepach e, tak zwanych neurologicznych. Ten człowiek po prostu robił to na żywca. I w momencie, kiedy mieszka sobie w Brazylii, w Argentynie, czy później, kiedy w Buenos Aires w zasadzie się nie ukrywa, chodzi po ulicach nikt od niego nie wymaga rozliczenia się z tego co robił z drugiej strony mamy Rosjan którzy robią dokładnie te same doświadczenia dokładnie to samo po II wojnie światowej ofiary tych eksperymentów w zasadzie nie, nie doznają wojno, wolności dlaczego? państwa sprzymierzone po II wojnie światowej kontynuują te eksperymenty dokładnie na tych samych ludziach tych ludzi, których przejęto w Auschwitz czy w Dachau, czy w Ravensbrück Przede wszystkim przejmują Amerykanie. Wywożą ich gdzieś na teren Ameryki. Mało tego, przewożą ich z personelem niemieckim. I ci sami ludzie, którzy byli katami, są katami dalej. Tylko, że już nie w imię faszyzmu, tylko w imię demokracji. Także ten temat jest dosyć tematem śliskim, ale na tyle już udokumentowanym. Wystarczy troszeczkę w internecie poszukać. Wystarczy troszeczkę pochodzić po stronach eugenicznych. Można, można to wszystko znaleźć. Kolejna sprawa. Zarzucanie mi kłamstwa na temat Oświęcina. Na temat Oświęcimia zostało napisane masę książek, masę, masę różnych publikacji. Mam kontakt jeszcze z kilkoma żyjącymi osobami, które opowiadają o piekle Oświęcimie. Jeżeli ktoś mi zarzuca kłamstwo oświęcimie, że ja kłamie na temat Oświęcimia, argumentując to tym, że to jest tylko propaganda i wymysł żydowski, no to w tym momencie mi ręce opadają. Jeżeli ktoś... Narzuca mi to, że w latach 1939-1945, owszem, na terenie Polski wykorzystywano Polaków, wykorzystywano jeńców, ale w celach tylko gospodarczych. Niemcy wykorzystywali to w celach gospodarczych. Po prostu te osoby mnie rozwalają na kawałki, ale jeżeli, albo ja, jeżeli piszę jakiś tam e-porad, albo cokolwiek wygłaszam, owszem, i teraz oficjalnie tu za sprawą Twojej strony chciałem powiedzieć, ja nieraz nie dbam o szczegóły. Nie przywiązuję do tego uwagi. Dla mnie najważniejszy jest przekaz, żeby ten przekaz poszedł. Później sami uzupełniajcie sobie tą wiedzę. Ja nie jestem w stanie tej wiedzy wam przekazać e, w takiej uniwersyteckiej formie, bo ja nie mam ani takiego wykształcenia, ani takiej możliwości. Ja wam mogę tylko zaszczepić, pokazać, że był taki temat, był taki, e, taki problem. I ten problem istnieje do dzisiaj. Eugenika, Eugenika, jeszcze raz powtórzę, Eugenika z lat, 1934 y, 2012 to jest ten sam twór. Tylko, że tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć y, pewną sprawę, pewną rzecz. Tajne projekty Hitlera. I tu wkraczamy, wkraczamy też już na drogę y, pewnego systemu, pewnej wartości, których my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ani dowartościować. To, co Niemcy chcieli zrobić z ludzkiego ciała. Chcieli stworzyć super żołnierza, chcieli stworzyć namiastkę najlepszego Bytu, istnienia na Ziemi w tamtych czasach, który na dzień dzisiejszy przypuszczam, że jest dalej kontynuowany, a może został rozwinięty już do granic możliwości, stworzenie tak zwanego garnituru, że jest już możliwe przełożenie mózgu z jednego organizmu do drugiego, bo wytworzenie sztucznej nerki, sztucznych płuc, przeszczepienie skóry twarzy czy kończyn nie stanowi najmniejszego problemu. Nie wiem, ja nie jestem, też, nie jestem genetykiem Nie znam się do końca na tym, jak to wszystko działa Ale to jest wszystko możliwe Ludzie, którzy do mnie piszą, przesyłają mi listy Otwierają mi oczy na wiele tematów Jednym z tych tematów Właśnie jest współczesna eugenika Mikro i makrochirurgia To co teraz się odbywa jest Nie zaprzeczam, dla mnie to są rzeczy po prostu Futurystyczne, dla mnie to jest po prostu kosmos Ale są ludzie, którzy Rozumieją ten temat Tłumaczą mi to, aczkolwiek ja jako taki zwykły, normalny człowiek nie jestem w stanie tego do końca zrozumieć, co jakiś tam szalony profesor może zrobić z moim ciałem. Ale to zapoczątkowali, yy, już nie powiem, że Niemcy. Nad tym pracowali już Egipcjanie. Nad tym pracowali Majowie, Etruskowie czy Fenicjanie. Każdy z nich starał się stworzyć półboga Boga albo przybliżyć się do Boga. Te wszystkie prace, to, co my widzimy na przykład na różnych rysunkach, to co my widzimy na różnych manuskryptach, zebrał to wszystko jeden z ludzi właśnie Himmlera. Opublikował taką książkę niemiecka eugenika Rasa Panu. Książka jest praktycznie na dzień dzisiejszy niedostępna, bo ona w 1938 roku została wydana tylko w 600 egzemplarzach. Z tego co wiem na Czarnym Rynku, ta książka kosztuje nawet pół miliona euro. Ale w tej książce są zawarte wszystkie tezy, jak stworzyć właśnie półboga, jak dotrzeć do wiedzy, która otwiera e, drogę do bycia Bogiem. I w pewnym momencie te wszystkie eksperymenty, które były prowadzone w obozach koncentracyjnych przez Niemców, nie są wymysłem szaleńców. To nie są szalone jakieś tam wybryki, tylko jest to przekaz. Istniejące od kilku tysięcy lat, może od kilkunastu tysięcy lat, tylko że my nie potrafimy tego odczytać i nie potrafimy yy, tego zrozumieć. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, tak już na, na, na zakończenie tego tematu, tak szybkiego i dość chaotycznego. Nie jestem w stanie w ciągu pół godziny czy dwudziestu minut powiedzieć wszystkiego na temat eugeniki czy genetyki. Eugenika przekształciła się w genetykę i prace prowadzone w latach właśnie 1936 w zasadzie do dzisiaj, bo ja nie powiem, że te eksperymenty zostały przerwane w 1945 roku, bo to bym szczelił babola jak najgorszenie szczęście tu musicie być świadomi, że całe zespoły robocze całe, całe labo, laboratoria przechodziły na stronę aliancką albo dostawały się w ręce rosyjskie te eksperymenty wraz z, z wynikami czyli z ludźmi, na których prowadzono eksperymenty były kontynuowane w latach 40., -tych, 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych. Na przykład przeszczepy kończyn, te, które były zapoczątkowane w Dachau, kontynuowane później w latach 45., 47. W zasadzie przez Rosjan yy, i Amerykanów miały swoje od odzwierciedlenie podczas wojny koreańskiej i wojny wietnamskiej. Yy, ta medycyna, która opierała się właśnie na doświadczeniach niemieckich wojna koreańska, szczególnie pokazała to wojna wietnamska, używanie przede wszystkim kleju Super Glue. Nie wiem, czy jesteście świadomi o tym, że w momencie do dzisiaj jest to praktycznie stosowane, jest taki specjalny klej, w momencie kiedy jama brzusza zostanie rozerwana wystarczy tylko ze sobą wepchnąć do środka trzewia, wystarczy ścisnąć powłoki skórne i przejechać tym skórem, czyli Super Glue jest idealnym klejem do łatania ran. Spróbujcie sobie kiedyś tego, tylko nie polecam. To jest takie może śmieszne, ale to jest straszny głupie, ale Superglue został między innymi wynaleziony dla, na potrzeby właśnie chirurgów frontowych. A takie doświadczenia pierwsze przeprowadzili Niemcy właśnie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Eee, później to jest jeden właśnie z największych takich osiągnięć niemieckich lek, który miał tamować krwotoki wewnętrzne. Eee, to jest lek, ostatnio go opisałem właśnie na blogu. Eee, posypało się na mnie troszeczkę gromów, między innymi ze strony firmy Bayer argumentowali to tym, że patent został sprzedany Chińczykom. Dzisiaj wystarczy, że żołnierz otrzyma ranę poszczałową w brzuch, czy w jakąś inną kończynę. Ten lek nie jest masowo wprowadzony do użytku. Tego nie wiem. Nie jesteśmy w stanie się tego przekonać, ale wystarczy takie pigułki zażywać. Rana zaskrzepia się samoczynnie od wewnątrz. Jakie są później skutki dla danego żołnierza? Tego nie wie nikt. Ale w każdym bądź razie to jest na zasadzie opony tzw. przestrzelonej samouzupełniającej się. W momencie, kiedy przestrzelimy teraz oponę w wozie bojowym dla załogi tego wozu bojowego to nie stanowi żadnego problemu, z tego powodu, że ta, ta opona jest w stanie się samo uszczelnić. To samo jest z najnowszej generacji samolotami. W momencie, kiedy następuje przestrzelienie płatów czy powłok samolotu, specjalna piana uszczela, uszczelnia te, te, te powłoki. To samo dotyczy się właśnie ludzi. Ale chciałbym zaznaczyć, że pierwsze doświadczenia, pierwsze eksperymenty były prowadzone m.in. w Auschwitz i w Dachau właśnie w tym zakresie. I Zapraszamy na blog Dariusza Kwietnia dostępny pod adresem www.mojemyślnik.rize.blogspot.com Opracowanie i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl